Dzisiaj Teatr Magiczny Świadiczowych w dziełach Hessego, Marzena Grabińska, Polska. Zapraszamy do słówu. E, najpierw krótka sonda. Kto czytał abstrakt? I był wysyłany. A, i widzisz po co my robimy abstrakty. E, dru, drugie pytanie, kto to czytał coś to Hessego? Ja o no, ale Hessego nie nic? A o nim? Co? jest. Ale, ale wikipedia? Dobra. No nie tylko na Ja taki nagrałam z Mikołajem taką zajawkę, która już... To Tak, była nieaktualna niestety, bo, bo rozchorowałam się no. wtedy i, i musieliśmy przełożyć o miesiąc wystąpienie. W zajawce było powiedziane, że wystąpienie jest tylko dla obłąkanych, więc witam obłąkani. Wieczorek anarchistyczny, to, to nie jest przypadkowe dlatego, że będę w większości, niestety się zagalupowałam. chciałam więcej powiedzieć, ale stwierdziłam, że lepiej powiedzieć dokładniej o jednej rzeczy niż się rozdrabniać i mówić o pięciu. Dlatego będę się skupiać głównie na takiej pozycji najbardziej znanej, wilk sepowy. I właśnie ten tekst jest nieprzypadkowy, bo książka zaczyna się od słów notatki Harego Hallera, tylko dla obłąkanych. I teraz jeszcze element humorystyczny Hesse o studiach. Studenci, uczeni i bursze najczęściej napowali mnie od razu. Całe to życie uniwersyteckie uważam za niedorzeczne i do dzisiaj żałuję, że tak duża część młodego pokolenia nie ma, iż studia to jedyny porządny i właściwy sposób przygotowania do wyboru zawodu. To tak, bo jesteśmy w takim klimacie, to akurat... Ehm... O książce, o książce muszę troszkę opowiedzieć. Nie wiem, czy ktoś z was, ktoś z państwa oglądał taki film Zagubiona autostrada Davida Lyncha. Tak? Jakieś... Tak? Ktoś? Ktoś? Coś? <grywa> Lubisz? E, znaczy, dlaczego się do tego odnoszę? Dlatego, że David Lynch to jest taka osoba, która buduje w ten sposób fabułę filmu, że zaczyna się zwykła historia, tak trwa może z pół godziny, po czym, kiedy już mamy wszystko ułożone w głowie, nagle się okazuje, że nic nie wiadomo, kompletnie nic i każdy może sobie do tego filmu dopisać inny sens. Każdy, kto go ogląda, e, mówi tak naprawdę o czymś innym i każdy inaczej rozumie ten film. Także Polecam albo Zagubioną autostradę, albo Mulholland Drive, albo Inland Empire. i Książka Hermana Hessego, Wilk stepowy, też do pewnego momentu wydaje się trochę nudną em, powieścią na temat podstarzałego pana, który ma kryzys życiowy nie chce mu się żyć i ma ochotę się powiesić. Ale w, w pewnym momencie, kiedy już postanawia, że się powiesi... Co? No, na razie fabułę powiadam, nie śmiej się ze mnie. Kiedy postanawia popełnić samobójstwo, idzie do baru najpierw się napić. Spotyka tam pewną kobietę i nagle nam się świat wywraca. Właściwie nie wiadomo, o czym dalej autor pisze. Czy, nie wiem, wzięli jakieś narkotyki i są na haju. I, I opowiada tą historię, czy oni zasnęli, czy e, no co się dzieje, jakieś urojenia. Chesce e, też się właśnie wzorował trochę na Nowalisie, trochę na getem. E, I stąd tutaj się pojawia ten cytat: Świat staje się snem, sen, sen staje się światem. Ale to później jeszcze trochę. E, trochę Chesce o sobie. W pierwszej swojej takiej poważnej powieści napisał takie słowa Chciałem wam opowiedzieć, jak złoty korowód niezapomnianych rozkoszy Ja, samotnik i nizantrop znalazłem na tym świecie I pragnąłem, żebyście wy, którzy może jesteście szczęśliwsi i weselsi ode mnie Z jeszcze większą radością odkrywali ten świat I drugi ważny cytat, e, to chyba z Demiana Teraz już nie wiem, bo miesza mi się wszystko Przeczytałam generalnie wszystkie książki i mylę, przepraszam Historia moja nie jest przyjemna, nie jest skliwa, pełna harmonii, jak historie wymyślane. Ma pospak nonsensu, pomieszania, szaleństwa i marzeń, jak życie wszystkich ludzi, którzy nie chcą siebie już dłużej ukłonywać. To jest Hessce. Jego pseudonim Emil Sinclair. Urodził się w Kal w 1877, to pewnie już wiecie z Wikipedii. W 1962 zmarł. I trochę o nim, aha, zanim o nim, to jeszcze udało mi się kilka w życiu osób zarazić Hermanem Hesse i moja przyjaciółka pojechała do muzeum w Kalf, tam gdzie jest dom rodzinny Hessego. Jest kilka tutaj fotek z tego muzeum, jakby ktoś kiedyś chciał odwiedzić. To jest dom rodzinny Hessego na tym zdjęciach. Wioska bardzo ładna. Co nam mówi Wikipedia o tym facecie? Prozaik, poeta i essayista niemiecki o poglądach pacyfistycznych, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury z 1946, okazjonalnie również rysownik i malarz. No, do tego się mocno nie przywiązywała. To są jego prace niezbyt zachwycające, akwarela. Czy jakie Jacy taki zachwycają? Tak, ja mam, nie wiem. Ja mam wrażenie, że są nieciekawe i troszkę schizofreniczne. Co jeszcze ciekawego, Wikipedia nam powie, że w latach 60 twórczość Hessego zyskała szczególną popularność wśród młodzieży z pokolenia hipisów. No i trochę jeszcze teraz z biografii. Hesse chodził do Szkoły Ludowej i do Liceum Realnego w Kalf. Później zaczął naukę w Szkole Łacińskiej i zdał bardzo dobrze egzamin. Dostał się... Znaczy miał taki przywilej, że mógł studiować na koszt państwa w seminarium. No ale niestety tam różne jego rozterki i powiedzmy rozerwanie wewnętrzne, tak bym to nazywała, spowodowały, że najpierw uciekł z tego seminarium, później próbował popełnić samobójstwo, kiedy był u znajomego egzorcysty, który próbował tam jakoś terapeutyzować go przez dwa tygodnie. I on już studiów nie podjął. Skończył swoją edukację w wieku 16 lat. Zadebiutował, jak miał 24 lata. Ożenił się trzy razy. Jego dosyć, dosyć miał burzliwe życie, uczuciowe. Co? Robił taką praktykę w księgarni. Pracował też fizycznie w fabryce zegarów. Są dwie biografie. Jedna już dawno ukazała się z Ellera, biografia z tego nie polecam jej. Teraz, przed trzech lat, Dekera właśnie dostałam przed dwoma tygodniami. Niestety nie miałam czasu przeczytać, ale przejrzałam i wydaje się bardzo dobra. Zresztą polecana. Hesse o swoich książkach. Niemal wszystkie utwory prozatorskie, które napisałem, są biografiami duszy. W nich nie chodzi o historię, intrygi, napięcia, w gruncie rzeczy są to monologi, w których jedna, jedyna osoba rozpatrywana jest w związkach ze światem i z własnym ja. No i tak to właśnie wygląda, że są to utwory, w których nie ma jakichś zmyślonych historyjek. Ja to nazwałam w abstrakcie, jak nie czytaliście, to, to nie wiecie, ale nazwałam to realizmem magicznym. Nie, nie nazwałabym tego surrealistycznym do końca, bo surrealizm sugeruje, że coś jest całkowicie zmyślone. Nie, nie kojarzycie jakieś malarstwo surrealistyczne? Tam wszystko jest jakby z innego świata. A realizm magiczny to jest tak jakby ktoś skrajnie realistycznie namalował drzewo na przykład i do, w drzewie drz drzwi. Czyli jest jakiś coś realistycznego i jakiś jeden element nierealistyczny. Tak jest z, z, właśnie z powieściami Hessego. Wygląda to tak, że jest jakaś fabuła, która wygląda na zwyczajną historię i później nagle się pojawiają różne wątki takie nierealne, fantastyczne. I y, o tej książce właśnie chcę opowiadać, już troszkę zaczęłam, że to jest tak z tym filmem linka. Książka zaczyna się od słów Dzień minął, tak jak mijają dni, zewchnąłem go, zniszczyłem delikatnie moją prymitywną nieśmiałą sztuką życia". Um, jak to wygląda? No tak jak już powiedziałam, w pewnym momencie fabuła nam zakręca e, i... Um, Nasz bohater spotyka faceta, który zaprasza go do teatru magicznego. I nie wiemy, czym jest teatr magiczny, czy to jest jakaś alegoria, czy to ma pokazywać, że to jest świat. Na to by wskazywało. Wchodzi do teatru magicznego i widzi tam różne postaci. Na przykład gra sobie w szachy postaciami swojej duszy albo przegląda się w lustrze i widzi tam różne, różne jakby formy siebie. No Hesse jak widzi człowieka? Siebie widzi inaczej niż resztę. Generalnie uważa siebie za taki gatunek specyficzny człowieka. Uważa, że istnieją ludzie, ludzie po prostu, albo Ludzie hybrydy. Tak, ja, ja to tak nazywam, tak nie było to nazwane. Ludzie hybrydy, czyli na przykład człowiek ryba albo człowiek lis. On to tak nazywa. Chodzi o pewne cechy charakteru. E, na przykład ktoś jest człowiekiem lisem, czyli, nie wiem, lis jest sprytny, ktoś ma takie cechy lisa. I, e, Żyje w nim obok siebie lis i człowiek i ten lis z tym człowiekiem współdziałają i mogą sobie pomagać. Dzięki temu ten człowiek jest sprytniejszy w życiu i tak dalej. I tak opisuje różne typy człowieka, właśnie człowieka rybę czy człowieka lisa, czy człowieka małpę, który rozbawia innych. I opisuje, najwięcej oczywiście miejsca zajmuje opis człowieka-wilka. Człowiek-wilk to niestety, niestety nie jest tak fajnie, że mieszkają sobie i współżyją ze sobą i jest fajnie. Bo właśnie człowiek-wilk to jest taka istota rozdwojona, gdzie człowiek zwalcza wilka, a wilk człowieka. O co chodzi, jakie cechy się zwalczają? No można mieć wrażenie, że... Że Hesse mówi o popędach i, i, i superego, tak jakby it i superego się ze sobą ścierało. Można to jeszcze inaczej pojmować. Ja bym chciała trochę zacytować dłuższe fragmenty. O, chyba będę miała kłopot. to się da zaznaczyć, co nie? Właśnie, jeszcze chciałam zacząć troszkę od świata, bo też mamy różne koncepcje świata. Z jednej strony Hesse ciągle zwraca uwagę na to, że świat jest taki, jakiego go mamy w głowie, czyli jak myślimy o świecie, to taki świat postrzegamy. Z drugiej strony ciągle krytykuje mieszczaństwo, uważa, że jest on i w opozycji do niego jest świat. Jak pisze o kulturze i o świecie, no mniej więcej tak właśnie. Kto zakosztował tamtych dni złych, z atakami artretyzmu, albo z dotkliwym bólem głowy umiejscowionym zagałkami ocznymi, szatańską zmieniającym każdą radość oka i ucha w udrękę, albo owych dni umierania duszy, niedobrych dni wewnętrznej pustki i rozpaczy, w których wśród wyniszczonej i wyeksploatowanej przez kartele ziemi, na każdym kroku aż do mdłości szczerzy do nas zęby świat ludzki i tak zwana kultura w swoim zakłamanym prostackim i obłudnym blasku jarmarcznym, skoncentrowana i doprowadzona do szczytu obrzydliwości we własnym, chorym ja". Czyli no, krytykuje generalnie kulturę, stawia siebie w opozycji. Taka tendencja się utrzymuje. On z jednej strony zdaje sobie sprawę, że jest w tym świecie mieszczańskim i z niego pochodzi, wywodzi się i żyje. Z drugiej strony cały czas krytykuje No, tutaj dłuższy fragment. Trudno znaleźć świat Boga wśród życia, jakie wiedziemy, wśród tego zadowolonego, tak bardzo mieszczańskiego, tak bardzo bezdusznego czasu, na widok tej architektury, tych interesów, tej polityki, tych ludzi. Jakże nie mam być wilkiem stepowym i nędznym pustelnikiem pośrodku świata, którego celów nie podzielam i którego radości są mi obce? Nie mogę długo wytrzymać ani w teatrze, ani w kinie. Zaledwie zdołam przeczytać gazetę, rzadko współczesną książkę. Nie rozumiem, jakiej przyjemności zabawy ludzie szukają w przepełnionych pociągach, w hotelach, zatłoczonych kawiarniach, przy hałaśliwej, natrętnej muzyce, w barach, w kabaretach eleganckich, luksusowych miast, światowych wystawach, na korsach, na odczytach dla złapnionych wiedzy na wielkich poiskach sportowych, nie mogę zrozumieć ani podzielać tych wszystkich przyjemności, które przecież były dla mnie dostępne i o które starają się i dobijają tysiące ludzi. Natomiast to, co w rzadkich chwilach staje się moim udziałem i radością, co dla mnie jest rozkoszą, przeżyciem, ekstazą i podźwignięciem, to świat zna, kocha i tego szuka chyba tylko w poezji, w życiu za, zaś uważa za obłęd. W istocie, jeśli świat ma rację, jeśli rację mają masowe rozrywki, kawiarniana muzyka, zamerykanizowani ludzie, zadowoleni z byle czego, w takim razie ja nie mam racji, jestem szaleńcem, jestem naprawdę wilkiem stepowym, jak często siebie nazywałem, jestem zwierzęciem zbłąkanym w obcym i niezrozumiałym świecie, zwierzęciem, które nie może już znaleźć swojego legowiska, swojego pożywienia i chęci do życia. Nie wiem, jakie to wrażenie sprawia, może nie, nie chcę cały czas ja mówić, wolałabym jakoś, żebyście się też włączali, bo później no, będą... Chcę może, może komentarze, czas powie. Można, Dobra, e... ciebie, jest bardzo, bardzo dużo tych slajdów i boję się, że będą umykać rzeczy. Jak coś wam będzie przychodzić do głowy, to po prostu sobie dziś zapisujcie. Hmm. E... Dobra, znowu się coś przesunęło. Mocny cytat. Cmentarzem jest świat naszej kultury. No Uważa, że wszystkie takie osoby, czy Chrystus, czy Sokrates, czy Getty są imionami na oblaszanych tablicach i nic nie znaczą. Kolejny fragment, to, to trzeba było czytać po kolei, bo niestety dosyć chaotycznie to wygląda. Jesteś dla tego prostego, wygodnego dzisiejszego świata, zadowalającego się byle czym, za bardzo wymagający i za głodny. On cię wypluwa, masz do niego jeden wymiar za długo. Kto chce dziś żyć zadowolony ze swojego życia, temu nie wolno być takim człowiekiem jak ja i ty. To zamiast brzdąkania żąda muzyki, zamiast zadowolenia radości, zamiast pieniędzy duszy, zamiast taśmowej produkcji prawdziwej roboty, a zamiast flirtu prawdziwej namiętności. Dlatego ten świat piękny nie jest. Muszę czytać te fragmenty, żebyście wiedzieli w kontekście, jak on się wypowiada o świecie. Ten fragment akurat tutaj jest na temat, czy zawsze tak było. E, tutaj e, Harry rozmawia z Herminą, z tą kobietą, którą poznał w barze i zastanawiają się, e, czy zawsze byli ludzie wilcy, czy to jest jakaś przypadłość tamtych czasów. Hermino, zawołałem tkliwie, siostro, jakie masz dobre oczy, a przecież nauczyłaś mnie foxtrota. Ale jak to rozumiesz, że ludzie tacy jak my, mający o jeden wymiar za dużo, nie mogą tu żyć? Na czym to polega? Czy to dzisiaj tak się dzieje, czy może tak było zawsze? Nie wiem. Na chwałę świata chcę przypuszczać, że, nie jest, że jest to sprawa naszych czasów. Że jest to choroba, chwilowe nieszczęście. Przywódcy pracują dzielnie i skutecznie nad nową wojną. My tymczasem tańczymy fokstrota, zabieramy pieniądze i jemy czekoladki. W takich czasach świat musi wyglądać bardzo skromnie. Miejmy nadzieję, że inne czasy były lepsze i znów będą lepsze, bogatsze, szersze, głębsze. Ale to e, nam nie da żadnych korzyści, a może zawsze tak było? Zawsze tak jak dziś? Zawsze świat tylko dla polityków, paskarzy, kelnerów i hulaków, a bez powietrza dla ludzi? Nie wiem, tego nikt nie wie. To, to jest właśnie kwestia, którą potem chciałabym przedyskutować. czy... Um, czy dzisiaj też tak jest, czy, czy, um, czy coś się zmieniło, czy świat, który tutaj um, opisują w tej rozmowie jest um, diametralnie różny od tego obecnie. Później właśnie z, nasz bohater spotyka Pabla, Zostaje zaproszony do tego teatru magicznego i e, e, Pablo mówi tak. Tęskni Pan za tym, żeby zostawić tę epokę, ten świat, tę rzeczywistość, przenieść się w inną, bardziej Panu odpowiadającą, w świat bez czasu. Niech Pan to zrobi, drogi przyjacielu, zachęcam Pana do tego. Pan przecież wie, gdzie jest ukryty ten inny świat, którego Pan szuka i wie Pan, że jest to świat Pańskiej własnej duszy. Tylko w Pańskim wnętrzu żyje ta inna rzeczywistość, za którą Pan tęskni. Nie mogę Panu dać niczego, co by nie istniało już w Panu. Nie mogę Panu otworzyć innej galerii obrazów oprócz galerii Pańskiej duszy. Nie mogę Panu dać niczego oprócz sposobności, bodźca i klucza. Pomagam Panu ujawnić jego własny świat, to wszystko. E, to o tym już wspominałam, czyli świat jako coś, co jest we mnie? Ty masz swój świat, ja mam swój świat. Czy takie postrzeganie świata jest dopuszczalne i tak powinniśmy widzieć świat? Kwestia do dyskusji. To o ludziach, innych. Oczywiście nie chcą pływać. Urodzili się przecież dla ziemi, nie dla wody. I oczywiście nie będą. Nie chcą myśleć, gdyż są stworzeni do życia, nie do myślenia. Tak, a kto myśli i kto z myślenia czyni sprawę najważniejszą, ten wprawdzie może w tej dziedzinie zajść daleko, ale taki człowiek zamienił ziemię na wodę i musi kiedyś utonąć. To do nas filozofów o myśleniu. Pytanie, czy żyć, czy myśleć? Czy to się kłóci ze sobą? Dalej o świecie. Świat nie żąda od ciebie ani czynów, ani ofiar, ani podobnych rzeczy. Życie nie jest heroicznym poematem z rolami bohaterów i tym podobnych postaci, lecz mieszczańską, najlepszą izbą, gdzie ludzi w pełni zadowala jedzenie, picie i robótka na drutach, partia taroka i radio. Kto zaś pragnie czegoś innego i żywi w sobie pragnienie tego, co bohaterskie, piękne, pragnienie kultu dla wielkich poetów albo dla świętych, ten jest szaleńcem albo don kiszotem. Faktycznie tak jest? Czy potrzebujemy tylko jeść, pić i e, słuchać radia? Czy mamy jakieś głębsze potrzeby? Jak, jak to jest? Czy ci, co mają głębsze potrzeby, są szaleńcami? Jacy my jesteśmy? I tu już opisywany jest człowiek i wilk. To jest fragment... E, fragment takiego traktatu. Bohater po prostu wychodzi na ulicę i dostaje... Ktoś mu wręcza traktat. Traktat jest o nim. I on sobie go czyta i znajduje tam opis siebie. Harry jako człowiek, Jeśli Harry jako człowiek miał piękną myśl, żywił jakieś delikatne, szlachetne uczucie lub sprawił tak zwany dobry uczynek, wtedy wilk szczerzył w nim kły, śmiał się i pokazywał z krwawym szyderstwem, jak nie do twarzy wilkowi stepowemu z całym śmiesznym, szlachetnym teatrem wilkowi który w głębi serca dobrze wie, co by mu przypadło do gustu. A mianowicie samotna gonitwa po stepach, od czasu do czasu chłeptanie krwi lub uganianie się za wilczycą. I wtedy z punktu widzenia wilka każda czynność ludzka stawała się przeraźliwie śmieszna, żenująca, głupia, próżna. Ale zupełnie tak samo było, kiedy Harry czuł się i zachowywał jak wilk. Kiedy szczerzył zęby i... Odczuwał nienawiść, śmiertelną wrogość do wszystkich ludzi i do ich zakłamanych, zwyrodniałych manier i obyczajów. Wtedy to leżała w nim na czatach cząstka człowiecza, śledziła wilka, nazywała go bydlęciem i bestią, psuła i zatruwała mu każdą radość czerpaną z prostej wilczeń dzikiej natury. Tutaj widać już ten konflikt. Tak jak mówiłam, on zaczyna mówić o sobie jako o wilczym człowieku o tych dwóch częściach wilku i człowieku. Tutaj wilk, wilk jest związany z popędami i z jakimiś takimi naturą. A człowiek z kulturą. No i to się ze sobą kłóci. No i Jakoś... Nie wiem, jak mam to skomentować. No, Ola, no! Co? Nie, nie mam szans w pięć minut skończyć, wybacz. Przedłużę, jestem Pawłem Lechowskim dzisiaj. Jeszcze, bo nie będzie dyskusji, nie? 4 minuty naciskać. <głosy> Apeluję nie, o niepodważenie kompetencji przewodniczącej. Nie No dobra, ale teraz. Się nie mnie wynieśli. E, tak więc uznawał i potwierdzał stale jedną połową swojej istoty i postępków to, co drugą połową zwalczał i negował. Powiedzielibyśmy neurotyk. E, I teraz przyczyny wilczności to już jest moja notatka w tym momencie. Nie, nie cytat. Jakie przyczyny wilczości widzi Hesse w sobie? No takie troszkę wymienia niepoważne, że czary. Że na przykład był człowiekiem obdarzony wilczą duszą. Że urodził się jako człowiek z wilczą duszą. Przypadkowo tak wyszło. Albo... Kolejną przyczynę, jaką wymyślił, to taką, że wilczość jest urojeniem albo chorobą psychiczną. Albo taki, taki był powód tego, że stał się wilkiem, że w dzieciństwie był dziki, a wychowawcy bardzo go karali i przez to ta dzikość się nasiliła w nim. Ale czy przyczyny są ważne? No, Hesse stwierdza, że nie, bo sąd innych o tym, a także jego własne mniemanie, nie przedstawiały dla niego żadnej wartości, gdyż nie mogły przecież wypędzić z niego wilka. Czyli po prostu nieważne, jaka jest przyczyna wilczości, tego, że ma dwie części sprzeczne ze sobą, bo i tak nie można tego zmienić jego zdaniem. Tu jeszcze dalsza kwestia. Ok, będę się streszczać, nie będę tego czytać, powiem tylko. Dalsza kwestia jest taka, że jeśli człowiek jest rozdwojony i ma w sobie takie dwie skrajne cechy, to w różnych sytuacjach pokazuje albo jedną, albo drugą stronę. I jak ja pokazuję teraz człowieka Mikołajowi, i on mnie lubi jako człowieka i zobaczy, że ja jestem też wilkiem, to może mnie przestać lubić, bo poznał człowieka i teraz jest zawiedziony, że ja jestem wilkiem. Z drugiej strony, jak ktoś mnie pozna jako wilka, to będzie zawiedziony, kiedy pozna mnie jako człowieka. Problem jest w relacjach z takimi ludźmi wilczymi. A tu jest właśnie taki fragment. Oczywiście Harry chciał być kochany w całości, jako całość. I wielki człowiek. No, tylko to był właśnie problem, bo ludzie zwykły, zwykle są jednością, albo są ludźmi e, nie tak rozdwojonymi i nie potrafią zobaczyć w nim tych dwóch części. E, przy tym właśnie e, e, nasz bohater wcale nie był znienawidzony ludziom, wiele osób go lubiło ale nie miał takich głębokich, bliskich relacji, przez to właśnie, że albo wiązał się z kimś jako wilk, albo wiązał się z kimś jako człowiek. Nie mógł znaleźć drugiego wilka człowieka. I teraz wyjaśnienie, dlaczego w ogóle krytyka, on sam krytykuje to swoje stanowisko związane z wilkiem. To nam oczywiście może budzić wiele wątpliwości. Na przykład, jak patrzę na twarz Dawida, to od razu widzę, że miałby ochotę powiedzieć, jakie pierdzielenie. Mm. <grywa> Wiedziałam, znam go. <grywa> Więc Hesse krytykuje sam siebie, sam swoją teorię krytykuje w taki sposób. Podział na wilka i człowieka, na popędy i na ducha, przez który Harry usiłuje uczynić swój los bardziej zrozumiałym, jest ogromnym uproszczeniem, jest pogwałceniem rzeczywistości na korzyść pozornie słusznego, a w gruncie rzeczy błędnego wyjaśnienia sprzeczności, jakie ten człowiek w sobie znajduje i jakie wydają mu się źródłem jego wielkich cierpień. Facet wymyślił teorię po to, żeby sobie wyjaśnić, to, co się z nim dzieje, tak? No i dalej, krytyki ciąg dalszy. Żaden bowiem człowiek, ani najbardziej prymitywny murzyn, ani nawet idiota, nie jest tak rozbrajająco prosty, żeby istota jego dała się wytłumaczyć jedynie jako suma dwóch albo trzech zasadniczych elementów. A określenie człowieka, tak zróżnicowanego jak Harry, naiwnym podziałem na wilka i człowieka, jest beznadziejną, dziecinną próbą. Harry nie składa się z dwóch istot, ale ze stu, z tysięcy. Jego życie balansuje, tak jak życie każdego człowieka, nie tylko pomiędzy dwoma biegunami, tak jak na przykład pomiędzy popędem a duchem, ale między świętym a rozpustnikiem, między tysiącami, między niezliczonymi parami biegunów. I tutaj właśnie mówi, jak uważa, że to wygląda. My stosujemy takie uproszczenie, żeby nam było łatwiej, czy, żeby sobie to wyjaśnić i uprościć, żeby nie zwariować. A tak naprawdę nasza dusza jest bardzo złożona. Jak bardzo jeszcze tutaj jest ciąg dalszy, żebyście wiedzieli, jak on myśli o sobie czy o ludziach ogólnie. W rzeczywistości żadne ja, nawet najbardziej naiwne, nie jest jednością, ale zróżnicowanym światem, małym gwieździstym niebem, chaosem form, stopni, stanów, dziedzicznych obciążeń i możliwości. Każda jednostka dąży do uznania tego chaosu za jedność i mówi o swoim ja tak, jakby ono było zjawiskiem prostym zdecydowanie ukształtowanym, jasno nakreślonym. Ale to jest złudzenie. właściwe każdemu człowiekowi, nawet najdoskonalszemu, jest, jak się zdaje, pewną koniecznością, postulatem życia, tak jak oddychanie i jedzenie. Czyli jego zdaniem to upraszczanie siebie jest jakby konieczne i wszyscy to robią, żeby żyć. Tylko tutaj chyba już wycięłam. Hesse twierdzi, że ludzie się... Tak upraszczają, że uważają, że są sobą. Nazywają ja, i uważają, że są jedni, że nie ma w nich żadnych przeciwieństw starają się, żeby być jednością. I uważa, że ludzie, którzy potrafią siebie rozdwoić na wilka i człowieka, są już w tym momencie geniuszami, jeśli potrafią widzieć siebie w więcej niż w jednej formie. Dwie ważne myśli. Jako ciało każdy człowiek jest jednością, jako dusza nigdy. I człowiek jest składający się ze stółu, cebulą z uplecioną z mnóstwa nitek tkaniną. Bardzo ładne metafory, prawda? I teraz co z tym zrobić w ogóle? Bo jest takie rozdwojenie i co właściwie można z tym zrobić? Hesce uważa, że nie ma... No, właściwie nie ma wyjścia zbyt wielkiego. Żadna droga nie prowadzi z powrotem ani do wilka, ani do dziecka. Na początku jego zdaniem nie ma e, niewinności ani prostoty. Wszystko jest stworzone, e, wszystko co stworzone, nawet pozornie najprostsze, jest e, pełne winy, jest już rozdwojone, jest wrzucone w brudny nurt stawania się i nigdy nie może e, płynąć wstecz. I droga do niewinności dostaną przed do Boga, nie prowadzi wstecz, ale naprzód. Trzeba się stawać bardziej człowiekiem, a nie wracać się do popędów, tak twierdzi Hesse. I tu jeszcze dalej o tym, o tym upraszczaniu, bo z jednej strony powiedział, że to upraszczanie jest konieczne do życia, żeby nie zwariować, a z drugiej strony mówi tak. Wyobraźmy sobie ogród z setkami odmian drzew, z tysiącami odmian kwiatów, z setkami rozmaitych owoców i ziół. Jeśli ogrodnik nie będzie znał innego rozróżnienia botanicznego niż rośliny jadalne i chwast, wówczas nie będzie wiedział, co począć z dziewięćdziesięcioma swojego ogrodu, powyrywa najcudowniejsze kwiaty, wyrąbie najszlachetniejsze drzewa lub znienawidzi je i będzie patrzył na nie krzywym okiem. Tak postępuje wilk stepowy z tysiącem kwiatów swojej duszy. Czyli z drugiej strony mówi, że to upraszczanie, im większe jest, tym gorzej, bo zabijamy w sobie tą różnorodność i nie jest to dla nas dobre. Jakie widzi wyjścia z tej sytuacji, żeby w ogóle być wilkiem, czy żeby w ogóle być takim człowiekiem różnorodnym powiedzmy i nie zwariować? No Cała ta książka Wilk Stepowy daje takie recepty, żeby nie zwariować, żeby żyć, trzeba się nauczyć śmiać i tańczyć. To po pierwsze. Po drugie uważa, że wyjściem takim z napięcia pomiędzy tymi przeciwieństwami jest sztuka. I tak się kończy nasza opowieść. Widziałem, że w mojej kieszeni są tysiące, setki tysięcy układów gry życiowej. Strząśnięty przeczuwałem jej sens. Byłem za, e, zdecydowany rozpocząć ją jeszcze raz. Raz jeszcze zakosztować jej męki, raz jeszcze wzdrygnąć się przed jej bezsensem. Raz jeszcze wiele razy przejść piekło mojej duszy. I tutaj e, miałam mówić o innej książce, ale dam sobie spokój. I... Ojej. A, jeszcze to jest bardzo ładny wiersz. O samotności. I problemy, jakie chcę Wam dać, żebyśmy podyskutowali o nich, jeśli w ogóle macie jakieś refleksje, poza tym, że jest to jakieś gówno. E, świat jako galeria obrazów duszy, czyli to, że każdy świat widzi inaczej jako, jako to, co ma w głowie. Czy to jest dopuszczalne, czy tak można widzieć świat, czy jest sensowne, jak, jak o tym myślicie. I czy ta dychotomia, nie wiem, czy ja ją dobrze przedstawiłam, czy to, czy to jakoś zagrało w was. Czy to skłócenie wewnętrzne jest u ludzi czymś powszechnym? Czy jakbyśmy to wyjaśnili, czy to jest jakiś, jakaś choroba, czy, czy to jest normalne? I czy właśnie to jest uniwersalne, czy, czy, czy problem ten jest dalej aktualny, czy, czy tak jak Hermina z Harem sobie rozmawiali na ten temat, to wtedy był problem, teraz go nie ma. Ogólnie, jak się, jak się odnieść do tego wszystkiego? Jak, jak to możemy rozumieć, Waszym zdaniem? Dziękuję. Dziękuję. Teraz głos z drugiej strony pytanie, proszę. Ja się odniosę też do tych problemów od razu. Najpierw stwierdzę, że wydało się to całkiem sensowne. Tak? Nawet też jego podejście nie uznałbym za jakieś rozgłady w ogóle no, czy jakiegoś takiego wglądu w rzeczywistość, bo chyba, każdy się zgodzi z, z pewnym rozdarciem człowieku, czyli pewien rodzaj hipokryzji, że jedno się myśli, drugie robi czasami sprzeczne jakieś walczące elementy duszy. To, co mi się wydaje, jeśli chodzi o miejsce, w którym bym się nie zgodził z nim, to z ze sprowadzeniem jakby, no bo on tak rozumie, że trzeba to tak zostawić, że są te walczące elementy, ale ja bym powiedział, że można, że istnieje, może bo powiedział, że nie istnieje, to, że nie da się z tym zrobić, tam dał ten śmiech, taniec, sztukę jako, mm -hmm. można powiedzieć coś w rodzaju, nie wiem, no, na ten, nie, nie ma działalności leczniczej, bo nie da się tego z tego ustawić, ale bo, mo, moim zdaniem za bardzo poprowadził integrację tych czynników do ujednolicenia, czyli że integracja to musi być, stanie się jakby jednym z tych elementów, prawda? A nie na zasadzie poddania tych elementów jednej zasadzie. To jest też takie rozwiązanie. I o tym wydaje mi się... Że Jakiej to, zasadzie? To nie wiem, co masz na myśli. Znaczy, no, to... w tym kontekście, że bez niszczenia różnorodności tych różnych czynników, które z każdy, każdy ma swój interes, gdzieś ciągnie w inną stronę i są jakieś napięcia między innymi, prawda? Mm -hmm. Tutaj jeden chce być wilkiem i by wypożerał innych, drugi nie wiem, chce im pomagać i działać zupełnie inaczej. No ale jeśli chodzi, bo można myśleć właśnie tak jak wydaje mi się, ten z tej prezentacji, że teraz trzeba wybrać. No to nie... Będzie ten win, albo odwrotnie, będzie ten Nie, właśnie, drugim. on raz był jednym, raz drugim. No, Jeszcze właśnie. nie powiedziałam jednej rzeczy, znaczy, bo tak, bo one są sprzeczne, więc jak no, jesteś jednym, to I potem to masz poczucie wszystko. winy, że nie byłeś właśnie. drugim. I... I to, o co nie chodzi, to, że nie, nie chodzi o to, żeby że po co mam wybierać, najlepiej wziąć obie, I chodzi o to, że... Nie da się, a da się. Właśnie, ale jak się, w jaki sposób się nie da? Nie da się to znaczy w momencie, kiedy się zwalczają, bo każda ma swój interes, ale jeżeli są poddane jednemu celowi, to w tym momencie czasami trzeba zadziałać jak A jest problem, czasami problem jest celowi. właśnie taki, że nie da się jakoś podporządkować tego, bo w innych książkach, nie Narcyz i Złotousty, czy e, Sidarta jakbyś przeczytał. Widzisz coś takiego, że opisuje Ci dwie skrajności, może to Ci bliżej będzie Tobie, że opisuje Ci świętego i rozpustnika. Jak chcesz to pogodzić? Być rozpustnikiem, a potem iść do spowiedzi i być świętym z powrotem? Nie no, bo rozpustnik i święty to już są pewne jakieś wynikowe można powiedzieć, opisy właśnie całości jednej, prawda? Rozpustnik, jako on, jedno ja. Święty nie jako właśnie... on, jedno ja. A no właśnie to, żeby nie. Być, żeby być świętym, to inaczej. Nie ma świętych bez pokus, na przykład. Świętym zostaje ten, kto przezwycięża, bo pusa, nie ten, który nie posiada. No tylko, że wtedy jesteś cały czas świętym, a właśnie chodzi o to, że masz w sobie rozpustnika i raz działasz jak rozpustnik, a raz jak święty. Ale każdy święty czasami działa jak rozpustnik i rozpustnikowi zdarza się zadziałać jak, jak świętemu, więc to nie są pewne monolity w ten sposób, prawda? To jest pewna droga. I teraz pytanie, w którą stronę ktoś idzie, ale te elementy są obecne w kim stanie? No się Jeszcze. Te, co jeszcze. Mówię, to, po czymkolwiek dyskusji tobie, odebrał jakiś głos i wydaje mi się, że bardzo trafnie powiedział, że się całkowicie z zgadzam tej rzeczy no nie ale za idące w tym ale mówi, że właśnie, że nie można się cofnąć, nie można wrócić do jakiegoś raju, do tego momentu bezwinnej niepodzielności, i trzeba iść naprzód, żeby stawać się człowiekiem. No. Wydaje się, że to jest bardzo trafna dylicja, tylko że z drugiej strony mówi tak naprawdę, że nie da się być człowiekiem. Znaczy nie można uzyskać żadnej integralności, gdybym z tym bym się nie zgodził. Jakbyś ty widziała właśnie to iść naprzód u niego? Jak ja bym widziała, w ogóle jeszcze nie powiedziałam jednej rzeczy ważnej że on też opisywał takie momenty, że działy się takie cuda w życiu, że na jeden moment wilk i człowiek żyli ze sobą w zgodzie na chwilkę. I uważa, że to, co się dzieje, ta wojna i to straszne cierpienie, jakie przynosi ta wojna, wynagradza mu chwila, kiedy jest spokój między nimi, nawet jeśli jest to krótka chwila. Tak jest, yes, tylko właśnie są to nieoczekiwane momenty, on tam opisuje różne, albo są to jakieś związane ze sztuką, albo z mistyką, takie Czyli momenty. Tak, tak. No właśnie, ale czy da się być tym człowiekiem? Da się osiągnąć te integralność? Na stałe nie. Na stałe, póki żyjemy i chodzimy po świecie, nie. Ale później, na przykład, po tym że on wierzył w ogóle, w jakąś taką A... sytuację życia po czy... On jako on? Jako Hesse? Tak, w jakieś życie wierzył, tylko właściwie nie wiadomo w jakie, bo on został wychowany w takiej rodzinie, połowa jego rodziny jakby miała korzenie takie chyba hinduskie, połowa chrześcijańskie i jego ojciec i dziadek byli misjonarzami w Indiach, także on był też mega rozdwojony przez, przez to, jaką miał rodzinę. I też jego poglądy są niejasne na ten temat. Fascynował się katolicyzmem, ale, ale nigdy nie był w żadnym kościele. O, oglądał. Tak fajnie, takie wspomnienie, jak się czyta w, gdzieś tam w, w górach, w Alpach sobie. Oglądał, jak ludzie chodzą do kościoła, jakieś tam nowenny. Dobrze. Proszę z Wnieszku, o, takie pytanie, bo bo to jest nasza literatura. Ale jak ten, jak nie pośrodku cały czas jest ten dysonans, to, to zło, bo to sobie wilka, to jest już dramat. Ale tak, <śmiennie> zna, zna, zna, szkoda szczepić ryj jednak. Ale tak, bo teraz, bo jak się popatrzymy historie o ten problem, to o tych wilkach, tak to już na przykład, em, o czymś jest mówiono, że to jest syn wilka sterbowego. Ja o co mi chodzi? w Japonii jest to też często pokazane, że tak naprawdę ten wir to nie jest żadne przekleństwo, tylko zbawienie dla człowieka, bo ta to zwierzęcych to, to jest tak może być. Jak oni mówią, że właśnie to, to że ta walka z wimki, jak to wynika z tego, żeby tego wilka zabrać a taki na przykład wiadomo, to by powiedział Nie zaprzyjaźni się z nim, bo ta twoja bezwzględność. I ten wilk on z, z wielkiego człowieka, bo da ci siłę. No, tylko problem jest taki, że jak masz sprzeczne poglądy, to nie możesz tego zintegrować w żaden sposób, nie da się zaprzyjaźnić. Musisz zejść i trochę pójść na kompromis, a żeby to zrobić, to tracisz jedno albo drugie i nie jesteś ani wilkiem, ani człowiekiem. Skomplikowana sprawa. A poza tym jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy, której nie powiedziałam, że Hesse uważa, że w tym traktacie o wilku Stepowym, nie wiem, czy pamiętasz, uważa, że wilkowie, wilcy, wilczy, wilczy ludzie są potrzebni dla harmonii w społeczeństwie. Tak, tutaj będzie wiedział, o czym mówię, e, odnośnie Unipersuma-Bersolana, personel, tak? To była grupa ludzi, którzy byli właśnie tymi wilkami, byli z tego powodu świni. bo poddając się temu wilkowi, oni byli by niezwykle i niezwykle, niezwykle silni. Mimo wszystko niektórzy się jednak nie chcieli tego pozbyć, tak? Po przypadki. Woleli polować hielcynem, niż byśmy jednotami. Zdarzało się. Proszę bardzo, mamy no, podnosić rękę. Ludzie, jednak, y, odnośnie poglądów i charakterów, y, zazwyczaj hmm. także trudno im, jakby, y, żyć ze sprzecznościami. Trudno żyć y, na zasadzie, y, porównując do wilka i człowieka, którzy praktycznie z sobą walczą. Y, bo jeżeli są na przykład sprzeczności w. Y, w poglądach na przykład moralnych, czy w czymś takim, to nie da się na przykład uważać, że coś jest moralne i niemoralne za radę. Tak jest, a zdarza się tak, że ludzie czasami właśnie są hipokrytami i robią rzeczy, które są nawet według ich, jakby, filozofii życiowej złe. A często tego nie zauważają i może to wynika z tego, że że ludzie tych sprzeczności jakby nie zauważają. Nie zauważają tej drugiej części tego wilka. Mhm, mm może tak być. Wtedy, wtedy okazałoby się, że nie są hipokrytami, bo właściwie ktoś może działać według tej drugiej moralności. O tak, ale jak sobie uświadomi, to, to w tym momencie. Nie, nie, nie. Zdecydowanie tak bym tego nie nazwała. Jednak to jest trochę bardziej skomplikowane, bo zbyt upraszczasz. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? No nie. No pan profesor, oczywiście spodziewałem się. Od czego by to Co Od czego by to oznaczało? Od kilku różnych. Długo czy nie za długo. Bardzo długo. Pięć minut. Ma pan moje pozwolenie. A widzę, nie mogę. To mnie to pytanie ostatnie, które było, jak to rozumieć do czego się odnieść, tak? Jak to rozumieć do czego się odnieść? No to, ten kanał, który tu się poruszamy, ten kanon filozofii, to tu by należało odnieść się do czegoś takiego, co by nazywało się jakąś filozofią wielkich napięć człowieka, wielkich dynamizmów, wielkich, wielkich sporów. Gdzie masz takie, takie wielkie spory w filozofii? No nie wiem, Paskal na przykład przemawiający tam w serce, czy oto, tak? Ejku, niech Pan Paskala zostawi. Wie Pan, że nie lubi. No, Augustyna? a tylko Augustyna. Z jednej strony masz tą tradycję manicheizmu, a z drugiej strony, no to wielką transcendencję chrześcijań. Rozprostnili się. No właśnie. Tak. Można? No nie w jednym czasie, prawda, No nie w jednym czasie, to jest jakiś proces. No to, co chciałem powiedzieć, że słaba instancja nadrzędna. No to też o tej biografii działać, bo to tak, jak mu się w życiu nie udało, taki ten sam problem wychodził w jego filozofię. Czyli, jeśli w życiu nie opracował sobie instancji nadrzędnej, która by potrafiła połączyć. A, ja Czikość, tak, taką indywidualność anarchizm, nawet coś zupełnie pierwotnego, że nie wiem dlaczego, ale mam, wyjść, szarpacji. No mam takie popędowe. Tak. No to jedna, a z drugiej strony, że to, no to już muszę być na ulicę, kupić sobie coś, coś do jedzenia, powiedzieć komuś cześć, No, no to może brak no, instancji nadrzędnej, która by w jakiś sposób organizowała tę te, te przestrzeń. No tak, tylko w, w, jak to jest tak trywialne jak, jak Pan mówi, to łatwo sobie znaleźć coś, coś wyższego i, i zintegrować to jakoś, a gorzej jak to właśnie jest tak, że jest faktycznie na przykład chrześcijanin i rozpustnik. Jak to w ogóle pogodzić, albo trzeba jedno porzucić, albo drugie, tylko wtedy pozuca się siebie. A nie, nie da się tego sprowadzić do wspólnego mianownika, się nie niestety się nie da, dlatego można się cały życie miotać. I, i... A może to jest tak jak z tymi alkoholikami, że zawsze się alkoholikiem, mimo no. że to jest, nie? To się nie bija. No tak, to można, nie można to porzucić i zwariować, tak, ja, ja to tak to uważam. Ktoś masz trochę trochę zaakceptować, jakieś zło w sobie jak drogą, e, i jakąś drugą naturę. turę, zaakceptować, ten, zaakceptować się to i jednocześnie. Wydaje mi się, że trochę można Da się na stałe? No, chyba Jung mówił, że nie, że ze swojego cienia no, się nie da na stałe. Na pewno się nie da, ale też można w jakiś sposób próbować to oswoić. No jeśli na przykład jestem osobnikiem agresywnym i chętnie tej swoje dziewczynie przyłoży, był tak. O, to stanę się pieskiem i będę lizać po twarzy wszystkich. No to on mówisz, co? To, jakby, mm. jakieś, to jak mamy się spotkać na boga to sobie iść na, na siłownię, ale taką mocną siłownię. No i ja wracam z tej siłowni, no już taki, jak no, tak. ja się no Fajnie wszystko, dobrze, i tylko bym spać, proszę. No. Tak chodzi o to, żeby. Tak ja mi bym... się wydaje, że pan trywializuje. Pan robi to co, to, co on zrobił, że pokazał, że ludzie znaczy, lubią upraszczać. E, nie, e, właśnie życie w rozdarciu, tylko to jest zbyt przerażające, aby stwierdzić, że, że tak można, no. bo jest to cholernie samotne życie z drugiej strony. A Jakie to jest trochę, no, społecznie, jest to trochę szalona propozycja. Jest. jest. Ten, ten Kipkegaard, który, który biega po Kopenhadze po nocach i krzyczy, o Boże, o Boże, jak tutaj dać sobie radę z, z tym wszystkim. No. Nie ma nią wejścia. Albo idziesz do szaleństwa i jesteś w tym szalejcem, albo to, nie, nie. A to próbujesz to w jakiś sposób osiągnąć, ujaśnić, no i udać, że no, przepraszam, w miarę, no Pan jest. Tytu. No ja udaję. To jest, cel, ja też Wiem. <śmienicza> <śmienicza> no, jakoś, Staram się przystosować. Starał się przystosować. W sensie, że są ludzie, którzy mają niezłocześnie cię wkładać, Przykład, normalny, agresję, z rzucana, a... A, rodzinie, na przykład rozwój który wspają agresję, na przykład w sztukach okay. rzuca, A w rodzinie zwykle dzień się pływ i fajnym kościół. A w jest agresywna. Tylko mówię, bo ja akurat nie bliski jest osobiście ten, ten konflikt z chrześcijaństwem i cały czas będę do niego wracać. że jest to po prostu niemożliwe. Wydecydujesz się na jedno, na drugie, albo jesteś faktycznie hipokrytą, tak, tak, tak to wygląda. Tylko no, no konflikt właśnie, taki, że, że jest to napięcie pomiędzy duchem a ciałem, tak? O, no ale to jest, dobra, ale duża droga, jest, i, i uchwała mnie, uchwała mnie, uchwała. mnie niemal kiedyś doprowadziło do szaleństwa, uważam, że, że głupio jest wybrać jedno albo drugie, w szereśnictwo, w szereśnictwo, bo jestem i jednym i drugim. Po pierwsze, chrześcijaństwo, a chrześcijaństwo to różnica, bo to też jest kwestia jedna. Ale druga, wydaje mi się, jakby się zgodził z panem... Profesorem, ja Hawths, Allah, bardzo takieckie poglądy, ale nawiążę do Junga, którego Ty wspomniałaś, i on przecież jemu było bliżej też do jakiegoś może gnostycyzmu, ale przypływał właśnie e mówił o integracji osobowości, szczególnie o jaźni i w kontekście Tao na przykład, czyli tego czy dało, jak to to tam wymawia, ale w kontekście właśnie drogi, że wszyscy jesteśmy hipokrytami, to jest pierwsze, co musimy uznać, wszyscy mamy w sobie różne sprzeczności. I nawet jeżeli na tym świecie ich w pełni zintegrujemy, to dzisiaj może być lepiej niż wczoraj, a jutro lepiej niż. No właśnie dzisiaj. nie wiem, czy wszyscy, bo na to nie odpowiedzieliśmy. Czy to jest problem uniwersalny i wszyscy tutaj się czują się. Być pewna, z nas, a, nie, z nas, nie, nie, nie wiem, nas, bo, wie, bo tutaj.. Nas, jest no, bo nie to jest No trzeba tylko. On się uprościł zbyt mocno, uprościł. Uprości. Jak te, damy mu bodźców, to chce zobaczyć zwierzę, jakie to jest, jak to jest. No wczoraj wciąż, Ochszani u mnie. A jeszcze, jeszcze Ci powiem, a propos tego, co powiedziałeś, to ten ostatni cytat, który y, dawałam jako z Wilka Stopowego, to był bardzo taki y, z nadzieją związany, bo zobacz, on napisał po tym, jak już wszedł do tego teatru zobaczył, o co tam chodzi że są w, w jego wnętrzu jakieś tam różne formy i tak dalej. On zabił animę swoją, tak naprawdę. Po czym, po czym mówi, że zobaczył z tysięcy, tysiące układów gry życiowej i chciał jeszcze raz spróbować. właśnie, W wielu momentach się przejawia jednak jakaś taka nadzieja, ale nawet stwierdza, że a jednak nie. To jest kolejna sprzeczność pomiędzy nadzieją a beznadzieją, pomiędzy matką, ojcem, pomiędzy... Mnóstwo jest tych sprzeczności. To nie jest po prostu... W, sytuacji, że to w jakim <grym> sensie? No w takim sensie, że po prostu daje się tym swoim instynktom, bo po prostu nie, nie chce mu się z tym walczyć. No, że... a, a, albo, albo nie umie z tym walczyć i kompletnie stwierdza, że się tak, tak, że się nie da. Znajdź no, tak. no, do tego kościoła, nie da się patrzeć. No. <grym> to być, to to to, bo to jeszcze się zgłosił wcześniej. Mowa, nie? A, to, no. Jest coś do... takiego na numer. Niby ludzie mają te swoje instynkty, ale instynkty czy te swoje Fetyszne. potrzebowości i tak dalej, ale jest coś takiego, że ludzie mają po prostu wolę jakąś i mogą nad tym pracować, mogą z tym walczyć i mogą są w stanie wybrać którą drogą, co iść. Dobra, ale czy wszystkie rzeczy dają się zmienić? Czy jednak nie jesteśmy w uwarunkowani, a jeśli jesteśmy, to w jakim stopniu? Czy twoja osobowość zależy od ciebie, twój temperament? No nie, nie zmienisz się z choleryka w flegmatyka, na przykład mówię, że są pewne rzeczy, które nie ulegają zmianie i które są jakby w... No. stałe w czasie, tak? To, to jest może na tydzień, to sądzę, że... Jeżeli uważasz, że coś jest słuszne, to próbujesz tak postępować, jeżeli ci się podoba tutaj warki, w sensie, jeżeli lubisz się tak zainteresować, czy pasuje ci to, to próbujesz w ten sposób się zauważyć. może na takiej zasadzie. Jeżeli... Wiesz co, jest jeszcze, jest jeszcze coś takiego, że przydałaby się tutaj trzecia część. Z którą by się autor utożsamił i wybrałby, czy chce być tym, albo tym. Bo on się czuje i tym, i tym, i nie może z żadnego stanowiska wybrać nic. Bo są sprzeczne. No tak, jest i tym, i tym. Równocześnie i w, w takim samym stopniu jest tym, jak i tym. Nie ma tam 90% tego i 10 tego, tylko 50%, to, 50%. To. I teraz, jak tu wybrać? Jak wybiera, staje się na chwilę jednym, to ten drugi jakby też chce dojść My do. Każdy niby, można powiedzieć, że jest potencjalny morderca. Bo mógłby coś zrobić, ale na przykład. Albo. Tam... Czujesz w sobie mordercę? Nie wiesz, co? była taka myśl u Gibrana, chyba. Tak powiedział, że jesteś że, że cudzołożnik, morderca, matko nie, nie, matkobójca, dzieciobójczyni dziecio jest. Jest w tobie, nie? Chodzi bardziej o to, że człowiek ma jakby potencjał do robienia rzeczy dobrych i do złych. W sensie. To totalnie pomijając nazywane dobre, mam co złami. Ale potencjalnie może zrobić wszystko, tylko zależy jakby od tego, jaką drogą chce iść. Jak Ale to dobra, to utożsomiłeś wilka z czymś złym, a człowieka z czymś dobrym. nie chcę tego utożsamiać tak. Tylko, Powiedziałem, że w ogóle kwestia dobra zła to jest osobna kwestia. To no, jest jakby na zasadzie, różni ludzie mają różne wartościowania, różne rzeczy i można inaczej yy, różne fakty oceniać w sensie coś dla kogoś może być. Tak jak y, porównywanie: coś jest lepsze, coś jest gorsze i oceniać. Okay. Ten, to co kolega mówi że się w że słabe ego, że mm -hmm. tu walczysz z jednym z super, ego to takie piękne, to potem to I Teraz jeśli nie masz tego ego, to wszystko się rozkłada, nie ma nic No to... Ego jest ruchome, z jednej na drugiej skoczy. Ale słuchaj, ale to co to jest? Myślę, że kultura, tak jak Freud mówił, w tym jest całym procesem kształtowania o tego ego i zarazem uzgadniania tego walki super-ego z innymi. No, tutaj tego nie ma, tego trzeciego elementu nie ma. Jakby w ogóle nie był kulturowy. Tak. tak. Ale popóki tak. właśnie się Przeciw. Przeciw. Ja, się, ja właśnie chciałam się jeszcze zapytać, czy jakiś specjalista kiedykolwiek zdiagnozował zaburzenie osobowości właśnie? Nie. nie. Nie. Chodził do psychoterapeuty najpierw... On się w ogóle znał z Jungiem i chodził na długo na terapię do ucznia Junga i tam kontynuował ją i przez wiele lat ją... Ona nią chodził, ale no, to nic nie zmieniło, bo jak się czyta jego książki od pierwszej do ostatniej cały czas są te same dylematy. I tylko w innych słowach, innych metaforach to się ja pojawiało. Tak, ja no? ta, można by można to się tu zastanawiać, czy jakiś borderline, tak? Bo tutaj no właśnie, 500 osobowości mhm. zawsze wyskakuje inna, to się, z, można by się zastanawiać. Tak, bo podpalał. I wychodził na go do ogródka. Są zdjęcia. Jeśli pamiętasz pytanie, to zadaj. Albo inne wypowiedzi. rozmów na podobne tematy przeprowadziliśmy, więc być może część. Tylko nic prywatnego błagam. Być może część moich twierdzeń nie będzie dla Ciebie obca, ale pozwoli, że także tutaj przy to się odgłów, a być może będzie coś nowego co więc tak, no ja myślę sobie w ten sposób, że otóż funkcje nauki takich podstawowych, jak ta prognostyczna, instrumentalna, opisowa, także tą, jakby nauka, tą funkcję porządkującą. Tego typu, tego typu jednak, y, powiedzmy sobie, książki, ja nie czytałem tej książki, ale przedstawiono mi wszystkie uchwały, że system jest w sposób Jednak, ufając Ci, muszę stwierdzić, że nie jest to książka naukowa, tylko to jest raczej sztuka, prawda? Y, więc z powyższym nie ma ona na celu porządkowania, tylko ma na, na celu coś odwrotnego. Prawda? Ale my w tym momencie musieliśmy przejść na drugą, iść na Dawid, a filozofia jest nauką? No właśnie, to jest dobre pytanie, więc zależy jaka filozofia. Może z tym po raz pierwszy nauczyć się taka, a taka, taka właśnie, że nie. Ale tak, ja wiem. Czy, jest ty ty czy tutaj. Mam i mam z tym pewien problem. No widzę, widzę, że, że ciężko widzę wiem. Ciężko mi jest to za naukę, ale będę z tym walczył, więc <śmiech> Ale ja wiem, jakie <śmiech> jak je wchodzą tutaj. No, e... Kwestie. Proszę, nie z ja myślę sobie w ten sposób, bo tutaj cały ten Win, a człowiek to na samym początku powiedziałaś, z Pan profesor to jest taki konflikt super ego z IT, ja bym tutaj nie widział sprzeczności, jak człowiek działając, Działając, trzeba pamiętać, nie działa w sposób sprzeczny. On może mieć sprzeczne coś wewnątrz siebie, ale kiedy podejmuje decyzję zawsze podejmuje decyzję w sposób bezsprzeczny. No tak. To nie, nie, nie, nie przekonaliśmy się, się kilka razy w życiu, że, się, że jednak tak się, tak się da? da? Mogę wewnątrz mieć na taką sprzeczność, więc it, a super ego, prawda, w kształconej na bazie kultury, w której jestem. Super ego nie pozwalam na przykład na coś, co na przykład najmniej by chciało w tym momencie. Ale ja w sposób bezsprzeczny na przykład czegoś nie zrobię. No ty, a, ty. a przypomnij sobie różne inne osoby. Dawid. To znaczy, nie ale w danej, w danej chwili masz na to, że w danej momencie podejmujemy decyzję. I ta decyzja zawsze jest sposób w sposób bezprzeczny wrażliwa, dlatego że tak funkcjonuje człowiek. Nie jest tak, że się ciągle hmm. machamy po prostu. Tak, w takim to znaczy. Nie? Nie jest A, tak? Nie jest to tak, że Znaczy, ja tak uważam, że tak. Cały czas się rozwija, że jedziemy do przodu. Że często tak, ale że zawsze jesteśmy za. Jednak uważamy się że przyjść na ten wykład, prawda? Po prostu może to nie chciałby, pan to podjął taką decyzję. Może pan nie chciał przyjść, bo pan pod. To są tymi przykłady, ale on doskonale. Do do do Zaraz pan zniknie, bo pan się potrafi bilokować, nie no, wiem, czy wiesz. Czy oh, no, proszę, proszę na Zabijaj go. Nie pan nie postępuje w sposób racjonalny. <śmienicza> <śmienicza> A on twierdzi, że całość ludzkości jest jednosta, on jest racjonalną i ekonomiczną. Za każdym razem, kiedy podejmuje działania, podejmuje decyzje racjonalne, ale nawet jeżeli wydają się z pozoru, ono nieracjonalne, to i tak na przykład one są w gruncie rzeczy racjonalne, dlatego że nie działa przeciwko sobie, chyba że jest wariatem, prawda? Tutaj oczywiście jest jeden do... z tych wniosków. A i tu znasz wariantów, Dawid? A ja tam, w, czasach, a, w takim razie. W zawsze. Nie, Dawid jest po prostu idealnie uporządkowany. Jeśli mogę dokończyć, nie mam wrażenia, że zbyt duży super echo w głowie, a to jest zbyt duży i dla tego panu. Prawda? Ja cię słucham. To tak, nie właśnie o tej bezsprzeczności, żebyśmy mogli funkcjonować i musimy funkcjonować w sposób bezsprzeczny, jeżeli ktoś jest w stanie podjąć decyzję w tej samej sekundzie sprzeczną i zrobić coś sprzecznego, to po... nie pokaże To z Bogiem albo nawet czymś więcej, czegoś takiego po prostu Nie, to może być prostsze, w stronach, w rozpatrzy. rozpaczy. Panujesz, tak? Nie, ale to wewnątrz nie. Nie, mija, to jest, może być dużo z nie. ale to jakoś powinien być jednocześnie... Nie to jest? Co to jest? Co świadomości, jest? Co to jest? Nie to jest? Co to jest? Co to nie Co to czy Co to jest? Co nie jest? Co to jest? Co jest? Co ja, ja, ja, nie Ale nie wiem, Co to nie jest? to jest? Mam no, wrażenie, że do tego dągasz, więc może powiedzmy o konoara. Jeszcze raz mam wrażenie, że nie jest do końca rozumiania w tej sposób. Właśnie to jest sprzeczność, sprzeczność to jest wówczas, kiedy mamy do czynienia z dwoma zdaniami w jednocześnie prawdziwości To jest sprzeczność. Tak naprawdę, dwa zdania które są, czy są i poznają, że jednej i mają to, to jest niemożliwe. Przy bardzo ostrych kryteriach masz rację. No tak, Ale to, troszeczkę tak. tylko je poróżnić i już to wszystko staje się... Nie, a, tak. a, a może nie proponuję, proponuję... kontynuować dyskusję w kuluarach. Ja się czego, którzy uznawali, że znają że sylką, śpiewali, się Dzień. Dzień. No, tak. No, tak. Nie wiem, czy go dobrze rozumieć. Wątpię! Thank <laughs> you.